Witam serdecznie w roczniku 77. Przed mikrofonem Andrzej Famielec i zapraszam na kolejną podróż, kolejną podróż do mojego świata, do świata rocznika 77. Pełnomorski okręt w kopalni soli. Brzmi dziwnie. Naprawdę brzmi dziwnie, ale nie jest taki, znowu, dziwny, bowiem udało mi się nim przepłynąć. I to nie jest jakieś takie, można powiedzieć, nie wiadomo co, jak słynne El Nino w Ameryce Południowej, gdzie co kilkaset lat występują takie wiatry, takie burze, takie natężenia, że hej ho, dalej! hej ho. I na pustynię wleźmy i tylko później znajdują się na pustyni Atakama jakieś dziwne galeony hiszpańskie czy inne okręty z XVIII czy XIX wieku. Nie, nie o tym wam chciałem powiedzieć, bowiem jeżeli ktoś pomyśli, że wydrążono tunel i ściągnięto jakiś okręt z Bałtyku do bochni, do kopalni, soli, to zdecydowanie się on pomylił. Nie, to nie jest tego typu okręt, ale powiem albo wiem o tym za moment. Jest to jedna z ostatnich wycieczek, na które was zabieram. Takich wycieczek jedna po drugiej, które opisywałem, bo bo już skończyłem z kopalnią soli, przynajmniej na ten moment. I nawet nie wiem, czy i na dłużej nie skończyłem, albowiem to, co się teraz w kopalni soli dzieje, to obwoła o jakiekolwiek zrozumienie. Otóż kopalnia soli wymówiła spółce Uzdrowisko Kopalnia Soli obsługę ruchu turystycznego. A co się za tym wiąże? Nie wiadomo, czy 152 tysiące osób na nowo odwiedzi podziemia. Nie, to jest nie wiadomo. Ale zamiast tego i jakie tam się na tym grajdołku u góry politycznie dzieją przepychanki, wejdźmy do kopalni. Kopalnia, jak wiecie, składa się z soli, tak, z wielka dziura w ziemi, wydrążona i wszyscy jesteśmy zadowoleni. I możemy się tam poruszać, możemy iść trasą multimedialną, gdzie są projektory, filmy, nie filmy, inne rzeczy. I możemy iść na słynną Komorę 81. A cóż to za romantyczna nazwa Komora 81? To brzmi prawie jak wyznanie niemieckie miłości. Liebe a więc tak, Komara 81 jest pochodzenia niemieckiego, to znaczy jej nazwa, bowiem albo to jakiś za czasów Augusta Sasa II Mocnego, albo za zaboru austriackiego przy katalogowaniu kopalni, przy robieniu porządków. no bo przedtem każda kopalnia nie była jako jedna. Powiem, że każda kopalnia to był osobny one się z sobą nie łączyły i połączenie tego wszystkiego w jedno uporządkowanie, to, że teraz możemy chodzić kilometrami pod ziemią i zgubić się nawet, bo tego tyle tam jest, to możemy podziękować Augustowi II Sasowi, który był zwany Mocnym, bo jak zobaczycie na multimedia, to jak on się na to, i jest to fakt podobno nawet historyczny, w rękach Podkowę Końską wyginał. I w sumie, jak już to uporządkowali, nazwano 81. I nazwa została do dzisiaj. Także wzięto nas na wielką wyprawę. Wyprawę w głąb, głąb, w głąb, w głąb. Wyprawę w miejsce bardziej martwe od Morza Martwego. Tak powinienem to zaanonsować, ale w ogóle w kopalni spotkać jakiekolwiek żyjątko to jest cud. Wszystko co żyje zostaje sprowadzone bowiem przez turystów albo górników. Można spotkać tam jakieś malutkie zakamarki, gdzie jakąś pajęczynkę starą utkał pająk, a później się wysuszył. To znaczy powietrze go wysuszyło, bo tam wilgoci prawie to nie ma. Przynajmniej nie teraz, kiedy ja jestem, bo z czego on się napi jak tam wody nie ma. Jaką muchę tam zobaczy, jak tam mucha przyleci i padnie, bo ee, nie ma na czym się pożywić. Nie, żadnego robalstwa w kopalni się nie znajdzie. Więc nie można powiedzieć, że idziemy do najbardziej martwego miejsca, bo w ogóle kopalnia poza turystami jest martwa. No i oczywiście jest skarbnik. Ale o skarbniku to opowiem, jak będę opowiadał o legendach. Ale wróćmy do tego. Wyruszyliśmy z komory warzyn. Komora warzyn obecnie jest najdłuższą komorą w kopalni. Ma chyba jakieś 250 czy 350 metrów długości. Ogromna. Tak, bardzo długa. A drugą najdłuższą komorą, która jest o 100 metrów czy 150 krótsza, jest właśnie... Komora 81. Przepraszam, że nie podaję dokładnych wymiarów, ale ja opisuję to tak, jak to czułem. Jak idziesz, zwiedzasz. Nie idziesz centymetrem, metrem. Nie przejmuje się. Tym. No i poszliśmy. Idziemy korytarzem z komory warzyn. Powoli pochylnią w dół. Wiatr się uspokaja, bo w kopalni wieje, bo tam są takie nadmuchy z jednym z trzech szybów i robi się naturalny przeciąg. A tutaj wiatr powoli uspokaja się, staje i zaczyna śmiercić. Jak capi ludzie, nawet sobie nie zdajecie sprawy, ale przewodnik mówi, że im bardziej śmierdzi, tym lepiej, bo jest zwiększone można powiedzieć. w powietrzu zwiększona zawartość tych wszystkich związków mineralnych, związków chemicznych, które są w soli, które powodują, że będziemy się czuć lepiej, ale po pewnym czasie. Bo bardzo często jest tak, że po wejściu do tej komory 81, po przepłynięciu okrętem pełnomorskim, człowiek zaczyna być chory. Tak, zaczyna być chory, bo to tak na ten organizm oddziałuje, jakbyś dał, no, kawę komuś, takie podwójne espresso, a on w ogóle nie pił. Oczy w słup i... No właśnie, a jak można tak po kawie robić? Ja tego nie rozumiem. No, ale wracajmy do tej komory. Idziemy po drodze, tam po jednej stronie yy, widok na siłę kopalną, czyli szyb, który nie jest rękami górników odnawiany i widać jak te masy solne wchodzą na obelkowanie. Jak belki trzeszczą, załamują się. Będziecie mogli zobaczyć na stronie, czyli przypominam adres www.rocznik77.pl zdjęcie, jak wygląda zapadający się szyb w kopalni soli. To nie jest nic porównywalnego z kopalnią węgla, gdzie wszystko do na ziemię. Nie. To jest całkowicie inaczej. Zobaczycie to, zrozumiecie. Po prostu wyobraźcie sobie takiego pakera który ściska wszystko w swoich łapach i gniecie, ale tak powolutku. Nie, żeby było trech, tylko tak powolutku. No, ale wracając do meritu, przychodzimy, i tutaj żadnego okrętu nie ma. Jest łódka, tak, łódka, która pływa po Solnym Jeziorze. No ja się tak uśmiechnąłem pod wąsem, a tutaj przewodnik mówi, że te okręty, bowiem w polskim prawie wszystko co pływa po słonych wodach nazywa się okrętem pełnomorskim, czyli te okręty pełnomorskie są zbudowane z części już w podziemiach. Wsiedliśmy do okrętu, oczywiście od razu się dowiedzieliśmy, żeby się nie bać, jeziorka nie są głębokie, jeziorka, mało tego nie da się w nich utopić bowiem zasolenie wynosi 1,33 w porównaniu do 1,26 Morza Martwego jest to najbardziej słone bardzo głębokie 87 metrów poniżej poziomu morza 300 metrów poniżej poziomu gruntu miejsce jakie sobie możecie tylko wyobrazić i płyniemy A a nad nami taka sztolnia, taka wypukana komora, spoglądasz w górę i nie widzisz prawie nic. Bowiem płyniemy w oświetleniu takim, jak kiedyś górnicy wydobywali sól. Migotliwe oświetlenie lampy. No jakbym miał klaustrofobię, to bym chyba wpadł w panikę. Łódka się chybocze. Zresztą, jak weźliśmy tam w 13 osób, to ona się zanurzyła z 2-3 centymetry tylko. Taka wyporność tej wody. No. Przepłynęliśmy na drugą stronę. Później wsiadła druga grupa, bowiem komorę omija się bocznym korytarzem, tak żeby nie płynąć za długo, bowiem mogłoby to troszeczkę zaszkodzić naszemu zdrowiu. Otóż... Kąpiel w takiej solance i przebywanie długo w takim miejscu jest bardzo niewskazane bowiem można wyglądać jak staruszek po 10 latach przebywania w takim miejscu. Tak, sama kąpiel może nam zestarzyć o kilka miesięcy skórę, także z solą trzeba być za pan brat, ale bardzo delikatnie. No co Wam jeszcze mogę powiedzieć? Otóż sfotografowałem certyfikaty, a w drodze powrotnej na specjalnym wyrobisku poprzyglądaliśmy sobie jak wygląda taka nakopana sól i kilka kilogramów zahachmęciliśmy, w, można powiedzieć, w kieszenia do domu. Także zapraszam do oglądnięcia galerii zdjęć i do zobaczenia niedługo. To był podcast Rocznik 77, nazywam się Andrzej Famielec i zapraszam już niedługo na kolejny odcinek.